Guten Tag, ich heiße tul. Herzlich willkommen aus Hergatka. Ja nie maju. No generał. Znowu nas chwilę nie było. Znowu te trzy tygodnie? Kto się mogło stać? Wiesz co? No zasadniczo jest kilka powodów. Udało mi się garnitur załatwić. Mm -hmm, 500 e złotych. Nie, 900, ale jest taki. O, to teraz księdzu musisz dać 900. Nie. No i ja Nie, nie, nie księdze, więcej to... niż za garnitur. Dokładnie, i dostał no, 500. Ale już pan zatwiony. To już się a, Dokładnie. Ja myślałem, że to tak troszkę nie, nie. bardziej po sprawie coś takiego. Nie, Nie, nie, nie. nie. E już dostał z góry, zapytaliśmy się. Można z góry? Można Aha. z góry. Bardzo dobrze. Ciekawostka, w prawie jest zapisane, iż ksiądz nie musi wydawać paragonu. Więc. Znaczy, zdziwiłbym się, gdyby musiał, bo na ile kojarzę zakrystie czy kancelarie parafialne, to no, nie widziałem tam kasy fiskalne, No, ale, ale z racji, że ten, no, że tak, takie takie sprawo, to oni nie muszą mieć. No, no bo co jakieś tam wewnętrzne, znaczy. No, pewnie to no, jakoś. Dokładnie. E, tak. No. Yy, I ten, no, także już coraz bliżej święta, coraz bliżej święta jak to mawiają. No i tak, tak mijały te trzy tygodnie. No, czy ja jedne co miałem, no to wyjazd na Wolin, Festiwal w Sogani Wikingów, 25. edycja. No to też po powrocie, tak bym powiedział, człowiek jest średnio przydatny. <laughs> <To> domyślam się <laughs> dlaczego, ale nie powiem. Pewnie no, to, nie, to nie wiem, ale się domyślam, tak? <laughs> Już, Dokładnie no, tak było. No, ale no, wydaje mi się, że tak to chyba całkiem przyjemnie było, co? No jest to jedna z tych atrakcji, które tak, y, są przyjemne, chociaż potrafią być nieprzyjemne. Wszystko jest kwestią e, umiaru. No, w zeszłym tygodniu to również było wspaniałe święto. Matki Boskiej Zielnej. <gryhehe> A, to, to, to, to tak, w czwartek. Tak, mm -hmm. tak. i przy okazji Święto Wojska Polskiego. Co było też ciekawe i myślę, że dzisiaj porozmawiamy o tym. Jest ja chwilę. jestem jak najbardziej za... No, ale to jest coś, co wydarzyło się bardzo dawno temu. Rok 1920 to więcej niż trochę. Hmm. Więc może najpierw porozmawiajmy o tym, albo właściwie poopowiadajmy o tym, co działo się w zeszłym tygodniu. Albo i dwa tygodnie temu. Albo i dwa tygodnie temu. Zapraszamy na Her Wiadomości. Niemcy! W miejscowości Lüfingen wesołe miasteczko zamiast rozbawiać przerażało swych gości. Od lipca w parku znajdowała się nowa karuzela. Jej ramiona jednak, zamiast być standardowymi elementami karuzeli, zostały zaprojektowane w sposób bezceremonialnie przypominający lata 30. ubiegłego wieku. Ramionami karuzeli były swastyki. Pan Michael Wener z niemieckiego organu do spraw edukacji obywatelskiej twierdzi jednak, że projektant nie zaprojektował urządzenia w sposób celowo obrazobórczy, a był po prostu pozbawiony wiedzy historycznej i politycznej. Gdy tylko turyści zaczęli się skarżyć, maszyna została usunięta. Ma wrócić w nowej formie. Nazywała się Eagle Eye, ale turyści przechrzcili ją na holocauster. Polska. Jak donosi RMFFM. W Krakowie doszło do wypadku z udziałem Brytyjczyka na hulajnodze elektrycznej lat 28 oraz polskiego chłopca lat 4. Turysta rozkoszując się zabawą w upalne popołudnie staronował chłopca idącego ze swoimi rodzicami. Poszkodowany trafił do szpitala w ciężkim stanie, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według wstępnego badania policji sprawca wypadku był trzeźwy. Jednak pobrano krew do dalszych badań. Czy turyści będą nadal demolować i terroryzować byłą stolicę Polski? Czy rząd podejmie kroki, aby wykurzyć przyjeznych chuliganów z Krakowa? Zobaczymy. Póki co, wszystkim poszkodowanym w wypadkach z udziałem pijanych Anglików życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Francja W restauracji Mistral w Paryżu doszło do zabójstwa. Jeden z klientów, zniecierpliwiony czasem oczekiwania na kanapkę, postanowił rozwiązać sprawę natychmiast – zastrzelił kelnera. 28-letnia ofiara oberwała w ramię, lecz pomimo bardzo szybkiego przyjazdu karetki, zmarła na miejscu. Świadkowie opisali policji sprawcę, policja zaś zidentyfikowała go, jednak ciągle nie zdołali go ująć. Do wiadomości publicznej przekazano, że człowiek ten jest bardzo zdeterminowany i niebezpieczny, więc samodzielne próby powstrzymania go są odradzane. Gdybyśmy tylko wiedzieli, co łączy ten incydent z innymi incydentami. USA. W portalach internetowych zawrzało. Donald Trump potwierdził informacje o chęci zakupu Grenlandii i wcielenia wyspy do Stanów Zjednoczonych. Obecnie wyspa należy do Danii. Jednak ze względu na kłopoty finansowe państwa istnieje szansa na przejrzenie się ofercie ze Stanów. Zakup ten nie jest jednak sprawą kluczową dla prezydenta USA. Jest to kolejny raz, gdy w Stanach Zjednoczonych padł pomysł wykupienia wyspy. Po II wojnie światowej ówczesny prezydent Harry Truman oferował Dończykom 100 milionów dolarów. Już wcześniej doszło do zakupu Alaski od Rosjan oraz Luizjany od Francuzów. Na Grenlandii stacjonuje część armii Stanów Zjednoczonych, co powoduje obawy wśród Duńczyków o zbytnią militaryzację wyspy. Holandia. Coraz więcej osób odchodzi z sektora prywatnego i dokonuje przekwalifikowania na... zawód nauczyciela. W roku 2018 takiego przekwalifikowania dokonało 450 osób. Do tej pory, w tym roku, takich ludzi jest 1000. Niemniej, Ciągle brakuje 3,5 tysiąca nauczycieli i mimo nowych rekrutów szkoły podstawowe w Holandii nie będą w stanie pracować z pełną mocą przerobową. Populacja Holandii to 17 milionów 300 tysięcy ludzi, z czego 78% to Holendrzy. Bałkany. Świat obiegła informacja, że na Bałkanach strzela się do imigrantów. Około 5 tysięcy osób przybywa w Bichac. Część próbowała przedostać się przez granicę pomiędzy Bośnią i Hercegowiną, a Chorwacją, aby kontynuować swój pochód do Słowenii, o czym możemy przeczytać na Twitterze Based Poland. W trakcie próby przekroczenia granicy doszło do użycia broni palnej, wskutek czego 18 osób zostało rannych, a sześcioro z nich wymaga dalszej opieki medycznej. Nie wiadomo, kto oddał strzały. Szczegółów incydentu nie znamy. Sprawę bada Policja Graniczna. No generał, użyło ci. Ja nawet nie wiesz jak, jakbym z ciebie wyrzucił z półtora litra złych wiadomości. No to dobrze. No, ale zacznijmy od rzeczy wesołych. Mm. No, w tym roku z okazji obchodów stulecia... 99 99 9... 9? No jak, 2020, 1920 do 2019? Ale oni się ogłaszali, że to na stulecie im zrobili takie wspaniałe rzeczy. Ale, ale... Ale komu, kto, komu? W sensie ta defilada z okazji święta Wojska Polskiego Aha. była na Śląsku przeprowadzona pod hasłem, że jest na powstania Śląskiego. A, Śląskiego, a ja myślałem, że ty mówisz o Bitwie Warszawskiej. Nie, nie, nie. A, no to... No, a, no widzisz? No, ale ja tam widzę drugie dno. Mhm. Drugie dno. Ponieważ co się dzieje tej jesieni? Czy to już ta jesień? Chyba nie. To co już nic ciekawego. Myślę, że to będzie tak, tak jak w Hongkongu. To będzie komplet kilka, kilka kompletnych dni, gdzie nic się nie dzieje. No, także zbliżają się wybory, jak wiele osób wie. I gdzie nasz miłościwie nam panujący premier startuje jako jedynka? A, w katolicach. Tak, w katolicach. W Stalinogrodzie. <laughs> Dokładnie. I myślę, że to też miało swoje podłoże. Myślisz? Myślę, że tak. Czy wiesz, bo myśląc o naszym systemie wyborczym, zapomniałem, jak się on tam dokładnie nazywał, ten, że jedynki są najważniejsze i tak dalej. ja, ja. Co? Ja. Znaczy, tak. Nie, ale nie tak patrząc na to, że jedynka to jest. Ten, który i tak wejdzie, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o partiach, które no, mają jakieś duże poparcie, jeżeli PiS, tym dobrze że około 40% ma w skali kraju, no to to jedyneczka wchodzi. No, więc myślę, że to nie jest tak, że pod samego premiera, bo no, chyba, że... No, jak, jak się PiS miał wcześniej w Katowicach? Ciężko Za... mi stwierdzić, ale... Czy zachód polski był podobno PO? Znaczy, ale... ogólnie, ogólnie te kraje, znaczy kraje, ogólnie te tereny, które są Bardziej y, proniemieckie, y, to wydaje mi się, że bardziej ten, bardziej pis. Tak, a nie raczej bardziej rosyjskie, Podkarpacie te sprawy, to myśmy byli bastionem pisu. Może. Znaczy, Tylko jest... kojarzę, że zachodnio-pomorskie jest pisowe. No, ale ogólnie nie wiem, Kaszub... w sumie racja. Kaszuby, te wszystkie tereny, Gdańsk, wolne miasto, y, to ten, to one wszystkie były za poko. Za poko. Ładnie. <śmiech> No ale tak, no myślę, że to też miało być akcja taka, wiesz, marketingowa, że... Tak, jest ścięcie wszystkich drzew i zniszczenie trawników, żeby czołgi przejechały. Dokładnie. Myślę, że ludzie docenią. <laughs> A nie, z tego co słyszałem, to ludziom się bardzo podobało. Tak, bo właściwie nie, nie oglądam tej defilady. Znaczy... Fragmenty jakieś tam oglądałem, ale... Ogólnie, co do defilat, mam to przeświadczenie. Znaczy mam, mam takie samo uczucia jak do wszelkich mas krytycznych i wszelkich biegów maratońskich. Jest, ja widzę jedną zasadniczą różnicę. No. O tych defiladach to ty jednak dwa miesiące wcześniej wiesz. Nie no. są dla ciebie zaskoczeniem jak w środku no, tygodnia o 13:00 jedziesz przez miasto. Racja, no ale wiesz no też tak niby jedziesz sobie przez te Katowice i nagle okazuje się, że kujwa defilada, skąd na się tu się? Zawsze w Warszawie były. Cholera czołgi zaczęło się. Dokładnie, no, ale spoko, w sensie dwa lata temu, o ile mnie pamięć nie myli, będąc w Warszawie, kilka dni przed tą defiladą właśnie, pod moim hotelem, który był nieopodal łazienek, była nocne, były nocne ćwiczenia przed defiladą i przejazd czołgów był w nocy. w nocy. No i wiesz, stałem sobie tak dosłownie, wracam akurat z moją narzeczoną do hotelu autobus jedzie okrężną drogą. Czemu jedzie okrężną drogą? Dobra. Udało... To, czy to nie taksówka. No. Nie, ale okazało się, że defilada. W sensie, że ćwiczenia do defilady i drogi zamknięte. No mm. Wysiedliśmy, poszliśmy z buta, patrzymy. Ła, wow, samochody opancerzone. A wiesz, co byłoby super na defiladzie? No. Jakby przyjechał pociąg pancerny. Pociąg pa pancerny? Tak, jakby tu, specjalnie... Tu, tu, tu, tu, tu. Tomasz. To... To <laughs> Dokładnie. To by było dobrze. Tak. Ale potrzeba było torów. A wydaje mi się, że pociąg pancerny na turowisku dla tramwaju chyba nie bardzo. No sobie, jeżeli da się zciąć drzewa, zniszczyć trawniki, to co. No nie... Torów nie położył? No. W sumie racja, położył. Trzy lata wprawdzie może to zająć, ale. No, powiem ci, że ostatnio, wczoraj, dzisiaj mamy wtorek. Wczoraj, w poniedziałek, jechałem sobie krakowską ulicą, nie pamiętam jak się nazywał, Kazimierza Wielkiego, nie, no, ta, ta główna, Królewska, Królewska. no. Królewską sobie przejeżdżałem, w sensie w kołobie Prostalu i kurde, po tych dwóch latach prac rozkopanej ulicy, tam ładnie się tak zaczyna ładnie robić. wygląda, naprawdę, jak się kilka razy przechodziłem w okolicy Placu Inwalidów, no to też źródokiem na prawo, bardzo ładna ulica, no. bardzo ładne torowisko, więc źródokiem na lewo, rozkopańsko. <laughs> Tak, bo oni teraz nam Batorego i tak po kolei <grym> Nie, nie Batorego, Ale... tylko Karmelicką. Tak, tak, tak. Z tym, że jeszcze Karmelicka... Po karmelickiej jeszcze robiony jest ta Bagatela. Tam przy nim coś <grym> mają majstrować. Więc remont, no. który miał się skończyć... Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to się miało skończyć chyba w lipcu. Chyba tak. Ja nie jestem przekonany, czy aby nie jest teraz termin na wrześniu kolejnego roku. Może. Ale szczerze powiem, że Odkąd nie jestem studentem, to mi to dynda. Ja, ja ogólnie w tym miesiącu, jak tylko mogę, staram się bojkotować MPK. I nawet jeżeli mam pokonywać dłuższe trasy takie do 5 km, już wybieram buta lub Ubera, bo ceny biletów to jest jakiś żart. Biorąc pod uwagę, że gdziekolwiek nie pojadę, będę stał w korku. Biorąc pod uwagę, że tramwaje są wyłączane, no pozma, one, one w korkach nie stały, nie tak, nie tak często na wielu trasach wcale nie działają, nie, nie działają. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, na przykład w linii 304 Um, jakoś koło miesiąca temu mm -hmm. był tak wielki tłok, że ta szyba tam w środku przy drzwiach pękła. Ludzie, od, od naporu ludzi, prawda? I co i dołożono nowe? Nie. Więc e, nie wiem, co spowodowało, że, że, że MPK nasze biedne tak, tak, ubole, tak podupada. E, że było jeszcze zabawniej po tym, jak zaraz po wyborach samorządowych ogłoszono podwyżkę cen biletów. E, no wiadomo, ludziom się to nie spodobało znów, nie dziwota, bo choćby no jak zawsze kojarzy, korzystałem sobie z miesięcznego, tam, za który płaciłem 8 dyszek i, w, i spoko, tak teraz 110 ziko, gdzie no... No już mi się to wydaje drogo. Bo ty nie masz jeszcze karty krakowiaka, nie? E, tak, właśnie to jest ten problem, że żeby mieć tą kartę, musiałbym... Odprowadzać podatki. Roz... Albo być zameltowanym tutaj, a dopiero w tym roku się dowiedziałem, że mogę ZAP3 złożyć internetowo. Wcześniej mhm. obawiałem się, czy znaczy też moja wina troszkę, bo nie sprawdziłem. Czyli już też... by przez ePUAP? App? Tak. No wcześniej bałem się, że będę musiał ruszyć tyłek do lokalnego urzędu skarbowego, gdzie jednak moja relacja ze skarbówką jest taka, że nie chcę tam chodzić. No, opowiadałeś o tym jakiś czas temu. Tak. No. Hmm. no, rozumiem. No, ale myślę, że przed defiladą położyć tory. Hmm? Myślę, że dałoby się zrobić. Co ty słuchaj? Bo za tym, proszę, w, niedzielę, w niedzielę słyszałem, że jakiś kolej zaginął na jakimś jeziorze na Mazurach. No, znany producent filmowy, którego nie pamiętam nazwiska. No, taki ale jest taki znany, że też go nie, nie pamiętam. Ale wiesz co, no ile, ile e, zwracasz na to uwagę? E, tak, ale ciekawostka. Co się, co się dzieje? No, szukają. A kto? Nie wiem. Wojska Obrony Terytorialnej. Tak? Tak. Dlaczego? czy to jest ich zajęcie, czy to jest coś, czym się powinni zajmować, czy... O zasadniczo wydaje mi się, że wojska obrony terytorialne to są wojska i one mają bronić znaczy, terytorium. Ale tylko, zbrak... że nie jest do końca, bo to nie są, to nie jest wojsko zawodowe takie właściwe. No, to są, no, te, jeżeli dobrze kojarzę, studenci na przykład, którzy się Albo tam inni, inni, którzy... Znaczy, no tak, tylko po prostu no. pamiętam duży nabór na... To to jest takie OSP, tylko nie u strażaków. Jezu, pijani żołnierze. Dokładnie. <laughs> Kiedyś przez Chmielów mój, mój kochany wędrowałem, to szli sobie ubrani. Tacy wiesz. Ale to nie, znaczy bo w Chmielowie przecież macie, te, czy mieliście tę starą cegielę, nie? Tam z tego co strzelca nie czy SG, chodził? Nie, nie, nie tam. Nie tam, nie tam. Dwie wsie dalej. Aha. w e. te budynki wyglądały. Tak, tak, Tak, ale to do... nie byli SG kopcy To byli żołnierze obrony terytorialnej po czym poznałeś? Po naszywkach i tak dalej. Ale zasadnicza rzecz. Gdybyś podbiegł do jednego z takich, mm -hmm. zabrał mu tą broń, mm -hmm. bo nieśli na ramieniu jak nie wiem, worek z grzybami. Okej. Okay. No. I byś zniknął gdzieś tam w las. Żebyś dostał medal. To już tu jest... <laughs> Może nie, ale... <laughs> Ale zasadniczo mógłbyś gdzieś skitrać sobie karabinek i nikt by nawet nie zwrócił uwagi, co się stało. Naprawdę? Byłoby jakieś dochodzenie. Nie no, myślę, że, że nie, że to nie, nie działałoby tak prosto. Jeszcze nie, nie wiem, jak tam u was na wsi wygląda monitoring lokalny. Nie ma. Nie chodzi mi o ten elektroniczny. Mi też, nie. <laughs> <laughs> nie, ludzie w tej chwili są tak leniwi, że nawet nie wiszą na bramach. Wybierają drzewa. To było smaczne. Przepraszam za to, co powiedziałem. Wiesz co? Nie, jakby nie wiem, jak się odnieść do tej kwestii smaku. Nie, nie próbowałem. Okej. Okay. No, Ale tak czy siak. Biorąc pod uwagę, że oni tak nie mają nic lepszego do robota i tak dostają hajs z podatków, to zasadniczo dobrze, że go szukają. Więc namówić takich... Znaczy namówić, rozkazać takim... Hmm ludziom z obrony terytorialnej ura, do Warszawy sadzić tory, to by te tory raz, dwa położyli. się położyli, żeby torami być. O. Hmm. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. <laughs> to Tomasz, No to masz te tory, jak, jak, jak ta lala. Dokładnie. No, ale tak, fajnie by było zobaczyć takie coś. No, ale wracając jeszcze do mm -hmm. te tego nocnego przyjazdu opancerzonych pojazdów, y to było fajne. Było fajne głównie dlatego, że było mało ludzi. W sensie ludzie wyszli oczywiście na ulicę zobaczyć, no bo rzadko kiedy masz możliwość zobaczenia tego typu sprzętu. E, a nie bywasz chyba za często na poligonie. No raczej e, specjalnie. A ten, a, a a stosunkowo z bliska można było to obejrzeć. E, I wiesz, to naprawdę trwało chyba ze dwie godziny, jak tak staliśmy i patrzyliśmy na to, ale zaczęło się trochę wcześniej. Hmm. Więc, jakieś amfibie, pojazdy opancerzone, czołgi, yy, pojazdy z L-radami, coś tam innego jeszcze. Kurde, fajne, fajnie, podobało mi się. Tylko, że właśnie tu jest ta rzecz, którą powiedziałem przed sekundą, yy, nie było ludzi za dużo. No, no bo w tym środek nocy. No dokładnie. A no, racja, koło godziny pierwszej w nocy to było. Więc naprawdę, to było super. Jednak nie wyobrażam sobie, jak mógłbym stać. W kolejce, w tłumie, jak to. Nie wiem, jak to nazwać. Czekającym na tą główną defiladę. No bo rozumiem, że jeszcze samoloty będą latały, premier i jakieś tam dowództwo obrony narodowej będzie przemawiało, wszyscy będą z chorągiewkami, będą śpiewy. Spoko, ale chyba jednak wolę w telewizji. No, też myślę, że wolę w jest też ciekawe, że. Co, co, co powoduje, bo. Nie, nie sam z siebie miał, myślę, że miałbym problem, żeby się zmotywować, żeby przejść, choćby miało być coś podobnego, dajmy na to przez Aleje Krakowskie. Mhm. Daleko nie mam. Chciałbym się? Nie. Yy, pewnie dlatego, że po co? Znaczy, no właśnie, to jest to, o co powiedziałem przed chwilą, że fajnie zobaczyć te, te sprzęty, jak to wygląda, bo nie masz możliwości tego na co dzień. Ale z drugiej strony, po co? Co ci to da? Że opowiesz swoim dzieciom, wnukom, prawnukom kiedyś coś tam komuś, że o, byłem na defiladzie. W... W roku 2019. I... I koniecznie musisz im pokazać e, zdjęcia i Dokładnie. Fi film. Najlepiej Dokładnie. Najlepiej sylfiacza. Dokładnie. Sylfiacza z żołnierzami. O, jeszcze lepiej z żołnierkami. O tak. Dokładnie. Bo o gronie terytorialnej. Jest... Dokładnie. <laughs> <laughs> Które się kłada na torach. <laughs> no dobra, ale nie, rzeczywiście. Gdyby ten pomysł zro... został zrealizowany, to to jest coś, czym można by się chwalić wnukom. I o ten poniście przejechał, No. <laughs> no także wydaje mi się, że chyba tyle tego tematu bo nie wiem, chyba że chcesz coś dodać jedyne co mogę dać to jest takie pytanie retoryczne to może ktoś ze słuchaczy odpowie w jakimś komentarzu czy, czy czymś tam a co powoduje że ludzie rzeczywiście w dzień wolny od pracy zbierają się z rana o tej dziesiątej, jedenastej i całą rodziną maszerują. Jeszcze powiedzmy, ok, rozumiem, kiedy są osoby już starsze, jakoś z wojskiem związane, to dla mnie pro, pro, proste do zrozumienia, ewentualnie no, osoby interesujące się w mniejszym lub większym stopniu wojskowością, też jeszcze mogę to zrozumieć, ale kiedy mówimy o takiej, powiedzmy, Normalnej rodzinie, która wreszcie ma cały dzień, żeby spędzić razem, czy to jest najbardziej optymalna opcja na spędzenie tego czasu? Albo kiedy ktoś no, po prostu ma wolny dzień, bez jakichkolwiek większych czy mniejszych zobowiązań, czy to jest naprawdę najlepsza opcja? czy bo Może być tak, że rzeczywiście moje lenistwo odbiera mi perspektywę na przeżycie czegoś doniosłego. Albo mój niski ostatni mi czasy patriotyzm. Może gdybym troszkę bardziej wierzył w poczynania rządzących, kto wie, może bym poszedł pokibicować, może tak to działa. Mm. No i ciężko stwierdzić. No i nie. No, też nie. Nie do końca. No, ale kontynuując. Chciałeś opowiedzieć o tym, co Tak, przeżyłeś? w ogóle chciałbym no, zacząć tak, od jednej tak, bardzo. bardzo prostej rzeczy. Mianowicie, tul wszystkiego najlepszego. Kiedy, Zmoderkania. Zmoderkania. Kiedy miałeś urodziny, najpierw byłem w szpitalu, a potem to sobie zapomniałem. Więc, więc wszystkiego najlepszego. Dziękuję. No, a ponieważ wiadomo, powszechnie, życzenia bez prezentu, to psu nie powiem gdzie. Mam dla ciebie gliniaczek na bazie rekonstrukcji z Hedeby. Wow, dziękuję. Tak, z czegoś takiego pili wikingowie, to na co patrzysz w tym momencie, ta gwiazdka na spodzie to znak cechowy rzemieślnika, czy rzemieślniczki, chociaż nie jestem pewien, e, czy to nie jest małżeństwo. Da które się właśnie z tego ma... te pić? Matę się da pić ze wszystkiego, jak najbardziej. Tylko co do gliniaków, hmm. <coughs> przepraszam, co do gliniaków, mają one swoją taką właściwość, jako że zauważ, że nie są szklone od środka. No właśnie zauważyłem, że są mato, matowe, chropowate. chropowate. I w ogóle tak. Wszystko, co tam wlejesz będzie delikatnie w ten glin jak wsiąkało. Nie jest to tak, że nalejesz sobie piwa, zostawisz już na 10 minut i ci piwa braknie. Natomiast jeżeli byś długo pił matę mhm. i po jakimś czasie nalał sobie wody to będzie Delikatny posmak mógłby się trafić. Tak samo, jeżeli będziesz wlewał jakieś gazowane rzeczy nie. to nie, spokojnie, jak najbardziej wlać możesz, tylko pieni się o wiele bardziej przez tą chropowatość. No tak, dokładnie, to jak kolajmentosy. Mm, troszeczkę, nie, nie do końca taka gwałtowność, ale tak. No, tak, tak, się, tak się zdarzyć może. Dziękuję, naprawdę fajny prezent, nie spodziewałem się. Jest, jest... Myślę, że jakieś tam <śmusz> podstawowe zastosowanie praktyczne może mieć, bo no, na wyjazdach, a właśnie głównie z takich sobie pijemy, bo jest to po pierwsze historyczne, tak pito w X wieku. Po drugie, wygodne, bo jest duże. No jest duże, pół litra hergatki tam wejdzie, tylko właśnie trzeba lać wolno i często na dwa razy, bo, bo, bo, bo pieni. Chociaż to też zależy, bo mhm. Twojego no nie testowałem. A najpierw sobie przepukaj, bo on po prostu leżał i to. No domyślam się. No. Więc, więc twojego nie testowałem bo są takie, na przykład mój, którego ja użyłem co dzień i tak powiedzmy jednorazowo jak kolega mnie próbował, nie wejdzie no, mhm. no, no spieni mi się, a są takie, gdzie bez, bez problemu, Opewne. mimo braku szklenia bo można czasami znaczy, nawet zapewne właśnie chodzi o to, żeby tą chropowatość zniwelować ale to myślę, tak. że... zdarzają się, że rzemieślnicy, którzy produkują takie, które są od środka szklone mhm. no ale to e, historyczne dokładnie do tak ale fajnie, fajnie wygląda, bo widać, że był opalany z jednej strony i w środku też z jednej strony jest trochę bardziej Tak, okopcony. a wcześniej jeszcze zanim został opalony, kiedy był już gotowym mhm. gniaczkiem, jeszcze był moczony w żurku. W żurku? Tak. Nice. Tak tak mi powiedziała pani, która, która, właśnie od której kupowałem. Czyli będzie dobry do jedzenia zupy. Ale gliną ładnie pachnie, tak. No, gliniaczek. I teraz dlaczego gliniaczek, drodzy słuchacze? Ja, nie wspominałem o tym chyba, albo jeżeli już to bardzo mało. I dzisiaj też powiem tylko troszeczkę, bo czemu miałbym ja mówić więcej, bawię się od trzech lat, prawie czterech, no ale powiedzmy trzech, w rekonstrukcję historyczną, co oznacza, że raz na jakiś czas, najczęściej w wakacje, najczęściej w weekendy, przebieram się za przedstawiciela niewolnictwa X, X wieku Skandynawia, konkretnie Islandia, no i gdzieś sobie biegam po różnych częściach świata, raczej kraju, chociaż tak, na, w Polsce takich festiwali jest dużo, bo w okresie wakacyjnym co weekend niekoniecznie jest to wszystko w jednym okresie, to znaczy na pewno każdy, ale to nie, nie wierzę, żeby był ktoś, kto nie słyszał o Grunwaldzie o tej bitwie, mhm. która w okolicach 15 lipca na pola grunwaldzkich ma miejsce, no i to jest nasza bolączka, bo jesteśmy bardzo często brani za rycerzy, gdzie nie ten okres historyczny to nie rycerstwo, to miejsce gdzie jesteśmy, czyli Skandynawia no to też nie jest rycerstwo. Jak na przykład idziemy sobie starczami, włóczniami czymkolwiek przez miasto, to pytanie, czy idziemy na Grunwald, może mieć tylko jedną odpowiedź. Bądźcie pogięło. No na wolin, na wolin. A, takie pytanie, kiedy, kiedy starczą ktoś parduje albo włócznym, podam niezwykle często. No. Tak, także, aż bym nie, po, nie pomyślał, że, yy, aż tak. Bo zasadniczo, kiedy myślisz o jakichś wojakach, w cudzysłowie średniowiecznych, yy, no to zasadniczo pierwsze skojarzenie to jest, rycerze! No czy tak, tak, to zawsze jak jest w Krakowie, we, we wtorek, po Wielkanocy jest rękawka tam. Dokładnie. To, to, to przecież przy, przychodzą turyści i tylko m, m, już masowe, no to stań sobie i zrób zdjęcie z rycerzami. Przepraszam, panie, my, pani, my nie jesteśmy rycerzami, my jesteśmy wikingami. No, no, to stanie obok tego gadającego rycerza. Dokładnie. Byłem raz na rękawce, bardzo, bardzo fajny event. Tak, ale rękawka jest bardzo malutka, jest to impreza no, jednodniowa. I, ile osób się zmieści na jednym kopcu? Wiesz to nawet nie, nie, nie chodzi mi o rozmiar imprezy, mm -hmm. bo, bo są znacznie mniejsze. Rękawka z uwagi na to, że jest w Krakowie, a Kraków jest dość ludny. Turystów, Turystów przyciąga dość dużo, a czkolwiek się imprezy, gdzie w jakiejś małej wiosce jest jakimś tam na terenie jakiejś dawnej cegielni, o której nikt nie słyszał, albo w jakichś takich mało dostępnych miejscach, że turyści są, ale gdzieś tam niekoniecznie przychodzą. Eee, na przykład w Boże, jak byliśmy, miejsce, gdzie był nasz obóz, no, do nas żaden turysta nie dotarł. W sensie, my byliśmy troszkę ukryci, tak wchodząc w las, powiedzmy, no ale co, cały, cały weekend nie spotkałem się z żadnym. Przynajmniej w strefie mojego obozu, bo gdzieś tam jak wychodziłem do bardziej publicznych miejsc, typu no, środek festiwalu, to tak, wpałętali się tam. Ale jeżeli się trafi impreza, naprawdę taka w wiosce trochę ludzi po mszy przyjdzie w niedzielę i tak to hulaj dusza, piekła nie ma bo to jest dobre, coś nad czym ja bardzo często myślę, czy imprezy są dla turystów, czy dla nas no pierwsza oczywista myśl byłoby, że dla turystów no oni mogą sobie przyjść poświadczyć żywej, doświadczyć żywej historii Um, popatrzeć, jak ludzie żyli, jak rzemieślnicy coś wytwarzali, kupić coś, co rzemieślnicy wytworzą, popatrzeć na walki, na, na walki wojów, na wielką bitwę. Wielkie bitwy są zawsze super. Uh, no, no, masa rzeczy jest, są, nie wiem, czy to wykłady, czy to bitwy morskie, w bardzo w zależności od imprezy coś się dzieje, z tym, że um, patrząc z perspektywy człowieka biorącego w tym udział, Znacznie ciekawsze jest, kiedy jest się w środku, czyli jak widzę, że rzemieślnik coś robi, to ja wrócę, może mnie tknąć, żeby coś spróbować samemu zmajstrować. Może gliniaka na przykład nie dałbym rady z uwagi na e, no, brak gliny, koła, pieca i tak dalej. Powiem ci, że a propos gliniaków, to kiedyś y, z moją narzeczoną myśleliśmy, żeby nie pójść sobie na... Robienie, kurs, yy, tak. Znaczy, to kurs ogólnie są jakieś różne. Tak, tak, tak. No, żeby żeby skończyć to w razie czego się zgadamy. <głosy> no, ale na przykład, no że ktoś robi tarczę. Tarcza jest jedną z tych rzeczy, które się mogą przydać, a zrobić je jest względnie łatwo. Wiadomo, no materiały gdzieś tam zakupić trzeba. No, ale tak, to tak, no, no, u nas w drużynie, no, też, no, parę osób sprzęt ma. Tak, z ciekawości. Ta twoja tarcza jest drewniana? Tak, drewno, len, e, no i umbo, czyli ta część, to kółeczko środkowe, metalowe. Gdzie się łapę chowa. Tak, tak, tak, tak. Okej, okay. nie, nie myślałeś o obijaniu jej za drogi interes. Nie, powiem więcej. Ja skórę mam do tego przygotowaną, tylko że dawno temu miałem mały wypadek i kciuk mi troszkę przestał działać tak, jak powinien. W ten, w ten, wtedy, kiedy przez rękawicę, którą miałeś założoną, dzida ci dziła. Nie, nie, nie, nie. To, to, to było kiedy um, obrywałem, zasłaniałem się i obrwałem, przyjąłem cios na głowę na tyle mocny, że wyrwał mi ścięgno z kości. Tak. No i od tamtej pory przestałem walczyć bronią jednoręczną, przerzuciłem się na włócznie, więc tarcza w zasadzie u mnie leży, jak ktoś potrzebuje na trening, no to mogę pożyczyć, jest za brzydka, żeby na wyjazdy brać i obijanie jej skórą nie mówię, było, było w planach, ja tą skórkę w domu mam, tam odpowiedniej długości tylko no po co? Jak hmm. to, dużo pracy a nie na siebie, może kiedyś będę robił nową jeżeli wrócę do bo wydaje, mi, tak, bo wydaje mi się, że rehabilitacja już się skończyła z tym, że też była taka, że lekarz mi po prostu powiedział źle, hmm. a mianowicie zasugerował, żebym naciągał tre, trenował palec, testował go no, i przez dobre dwa miesiące, non-stop, bolało, konstrukcję pierdzielę. No, to, to, to nie ma sensu. Przestałem te, ten palec naciągać. No i już działa. Już mogę strzeźno. O! No, to kiedyś to było niemożliwe. Cześć. Też jakoś tak umiem delikatnie. Nie, to kości mi lubię. No ale, no ale. A... Co więcej, z tej strony rekonstruktora, jak na przykład oglądamy walki, no zakładam, że jak turysta patrzy, może często nie wiedzieć, co się dzieje, bo raz ktoś oberwał się położy, raz ktoś oberwał się nie położy. Niby zasady są głośno tłumaczone. Zwykle jest osoba, która jakoś komentuje, która opowiada, albo przynajmniej przed walkami wytłumaczy, o co chodzi. Z tym, że jak ktoś dojdzie w trakcie, to, to nie, nie, nie dowie się. Jak ktoś będzie stał daleko, nie usłyszy, no, to nie, nie będzie wiedzieć. Więc tak... Z mojej obserwacji no, wynika, że, że raczej są to imprezy dla rekonstruktorów, no ale też no, jest to duża duża populacja, mhm. bo jak jest, powiedzmy, festiwal na Wolinie, no to rekonstruktorów jest, jeżeli się nie mylę, 2,5 tysiąca do trzech tysięcy. Nice. E, to bit... kupa ludzi. E, tak. I to mówimy właśnie o samych, o samych twórcach no, wojów. E... Plus, minus jest 300 na każdą stronę. 300 na każdą stronę. W zeszłym roku było 650. 650, 650. Um, Mniej więcej w sumie to jest oczywiście rozbite na dwa stronnictwa. Północ, południe. Ale oprócz tego jest to zaplecze właśnie obozowe. Mhm. Są ciury obozowe. Jak na przykład ja w tym sezonie sobie nie walczę, tylko, tylko no, siedzę w obozowisku, zajmuję się no, no, różnymi rzeczami. kroję marchewkę. Na przykład. No też są rzemieślnicy, są jakieś tam osoby, które zajmują się prowadzeniem ciekawych warsztatów, czy czegoś. No by też my, moja drużyna, w tym roku zajmowaliśmy się, no mieliśmy przedstawienie, bo jakby jak zgłaszaliśmy się na Wolin, no trzeba było tam coś jeszcze, co drużyny mogą przygotować, przedstawić. No i mieliśmy przygotowane właśnie przedstawienie od saga, o tym jak Thor i Loki wybrali się do Odgardu, czyli hmm, powiedzmy świata, gdzie żyły olbrzymy, po Mjolnir, czyli hmm, młod, tak. młod Thora, który został mu przez króla olbrzymów skradziony. No, także, także zawsze to, oprócz tego, że rekonstrukcja to i może jakieś tam, powiedzmy, małe podstawy aktorstwa, jakieś a, często właśnie związane z rzemiosłem i, i jest sport, to jest bardzo ciekawy sport. Ciężki, bardzo kontuzyjny, ale nie rozumiem ludzi, którzy oglądają piłkę nożną, kiedy mogą oglądać walki. Dokładnie. Tak, tak jak ja kiedyś myślałem, żeby wstąpić do nowodębskiego bractwa, tylko że jakoś tak. Tak, no to pamiętam, bo w okresie liceum byłem w chorągwie rycerstwa ziemi, ziemi sandomierskiej, która jak się teraz już dowiaduje, nie była rekonstrukcją historyczną, To była drużyna rycerska, no ale nie rekonstrukcja. Tam powiedzmy, gdzie teraz obecnie zwraca, zwracamy uwagę, no, niektórzy wiadomo, mniejszą lub większą, bo to też jest no często problematyczne, jako że z wczesnego średniowiecza często nie ma jakichś wykopalisk, nie ma, nie ma e, może być informacja z, dajmy na to zapisów prawnych, e, że coś istniało, ale nie, nie masz w, mhm. wykopanego e, chociaż czy to może przykład dałem, bo nic mi do głowy takiego nie przychodzi, no ale może na przykład Islandia, którą teoretycznie się zajmuje, no, jeżeli chodzi o ubiór, nie, nie wykopano nic. Czy to znaczy, że ci ludzie nic nie nosili? No nie, raczej nosili ubrania. A nie zachowały się. Albo z Norwegii? Z Norwegii zachował się jeden hełm. Taki z okularem Zawsze, zawsze mają nazwę Giorumbundu. Jeżeli przekręciłem, to przepraszam, ale mniej więcej tak. Hmm. No więc, więc ludzie odtwarzający późniejsze czasy, później średniowiecze, czy już nawet siedemnastkę, się śmieją, że zmyślamy, że to jest wiesz, domyślanie się, bo mają... Piękne, pięknie zachowane rzeczy na swoim swój, okresie, swój no nie, trzeba kombinować. Mm. No ale co, co tam, kombinowanie też jest, też jest sztuką. No. Dwa tygodnie temu, w weekend, gdy byłem nad Jeziorkiem Rożnowskim, pojechaliśmy na, do zamku Tropsztyn, Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. To był chyba pierwszy zamek w Polsce, który z prywatnej inicjatywy został odbudowany ha, z dobra. ruin. Okay. Fajnie go zrobili Co prawda w środku jest trochę pusto Właśnie z racji, że to jest prywatna inicjatywa I cała ściana non-profit I oni tam utrzymują się tylko z tego, co ludzie Zapłacą za bilety Bilety bardzo niedrogie, 10 zł Ale właśnie mieli bardzo fajną salę tortur Gdzie te lśniące zbroje Rycerstwa europejskiego Były zamontowane Na stojaczkach No i przy okazji właśnie były maszyny śmierci No tak, ale jeszcze po co w ogóle o tym mówię? Jak to się stało, że stwierdziłem, że te, te, te, tym ułamkiem prywatności się podziela? Coming out. E... <laughs> Stop. Wszystko, co zostanie za chwilę powiedziane o festiwalu średniowieczna krowodrza, no nie ma większego znaczenia. Dosłownie półtorej godziny po zakończeniu nagrywania odcinka usłyszeliśmy, że festiwal został odwołany ale uznaliśmy, że prościej będzie nagrać ten krótki komunikat, niż raz jeszcze gadać i zmieniać całą formę. Więc nie, nie będzie festiwalu średniowieczna Krowodrza, będzie za to latu z radiem w tym samym miejscu. Wróćmy do Karuzeli Śmiechu. Nie, tutaj to wszystko jest tylko i wyłącznie w ramach promocji, bo uwaga, w Krakowie 31 sierpnia 2019 roku na terenie Młodzieżowego Domu nie, nie pamiętam co, ten, co Krót MDK oznaczał, ale ten budynek przy Parku Jordana z wejściem od ulicy Rejmonta tam będzie właśnie piknik o nazwie Historyczna Krowodrza. Wow. Tak. My, moja drużyna razem z, no, inną zaprzednioną drużyną będziemy tam dbać o oprawę, więc gdyby ktoś chciał zobaczyć z jednej strony, jak mogło wyglądać, jak wyglądało życie w średniowieczu, z drugiej strony, jak wygląda nie tyle średniowiecze, a rekonstrukcja, no to jak najbardziej zapraszamy, zapraszam, przyjdźcie, przybywajcie, weźcie dzieci, weźcie żony. No, będzie fajnie. I przy okazji, jak znajdziecie kolesia z brodu, to będziecie mogli mu bić pionę. <grymne> <grymne> <grymne> jak mnie znajdziecie, to będziecie wiedzieć, że nie od nas. <grymne> no, dobrze. Ja myślę, że możemy powoli kończyć. No, czas taki, że... Tak, myślę, że to, co powiedziałeś, to może być jako twoje polecenie. Tak, polecam wybrać się, bo to też będzie no taka no, impreza, jakby to ująć. No, no, Familijna, myślę, że jednak głównym celem będą tutaj ludzie ciapko starsi niż my. Eee... Ale możliwe, że ale, ale, no, dla każdego coś się znajdzie ciekawego. Dokładnie no, tak. Tam no, W zasadzie cały dzień jest tam coś w planach. Coś ma się dziać. A będą Ogniemistrzowie? Tak. O, a... Słuchacze, a wiecie, czym są ogniomistrzowie? Nie. To możesz wytłumaczyć. Nie. Nie, Ty wytłumacz. Ja? No. To są osoby, które bawią się y, pojkami, czyli kulami no, na łańcuchach. Tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tylko poikami. Nie przecież. tylko, no ale na przykład poikami albo kijami podpalonymi. Y, no i ogólnie są rzeczy zamoczone w nafcie. Y, parafinie. Parafinie. Tudzież innych płonących. Czy, czy, głównie, czy głównie parafina z racji tego, że no ona jest bardzo dobrym materiałem, bo ma niską temperaturę palenia się, mm -hmm. więc w razie czego zawsze to troszkę mniej boli. Chociaż nie, nie mniej boli. E, mniej szkodzi, bo z poparzeniami jest tak, że im bardziej się poparzysz, tym mniej boli. Tak. E, Pamiętam. Poparzyłem <laughs> się kiedyś parą. Nie polecam. To, to, bo to miałeś jeszcze niskie poparzenie, nie? Bo chodzi o to, że... Jeżeli... Skóra zaczęła zamieniać się w galaretę. Aj. Tak. Nie, nie, nie bolało przez 4 godziny. A, no tak, a, no do... a później musiałem sobie związać dookoła ręki sznurkiem, żeby krew nie dopływała, żebym jak najmniej czuł. No okej, to, okay, to śmieszne. No, to, to teoria, <grym> jaka tak. za tym stoi, jest taka, że przy odpowiednio wysokim, wysokiej temperaturze po prostu nerwy się niszczą, więc nie ma co Cię boleć. Tak. No ale, no, ale na szok. przykład no, ale. Czemu, czemu parafina? Bo na przykład kolejnym takim spoko całkiem, całkiem jest no, paliwo, benzyna. Wyższa temperatura palenia no tak. to już e, i mam wrażenie, że gorszy płomień, ale to tylko, no nie, nie sprawdzałem tego. Raz, raz ja tylko z benzyny korzystałem. No, gorzej, gorzej mi się temu operowało. A na przykład, denaturat, który też mógłby być spoko i w niektórych mieszankach jest wykorzystywany, niszczy kewlar, a kewlarem pokryte są e, te wszystkie tak, przedmioty. Oczywiście nie, nie, czasami ludzie robią własne, no to wtedy no, może być już ten stary ręcznik, no to troszkę inny temat, ale ten, nazwijmy to profesjonalne czy półprofesjonalne już no Kolorowe są. Dokładnie, także szkoda, szkoda na jeden pokaz zniszczyć. Mhm. Tak, to pod wieczór też będzie taki pokazik. No. To z mojej strony ja polecę to, o czym wspominałeś na początku, czyli zapoznać się z ePłapem. bo nie wiem, czy kojarzycie, moi drodzy słuchacze. Ale skarze. już to, by, już to o tym tak, mówili, już no. mówiłem, mówiłem, Ta, ale myślę, że można o tym truć, bo już niedługo będą się wybory zbliżały. A z poziomu epułapu można sobie załatwić głosowanie w swojej lokalizacji na przykład. No to co z tego? Nie warto głosować. Nie warto głosować, nie, nie, nie. ale... Szkoda o... czasu. Ale może ale, o, ale o tym na inny odcinek. Nie, naprawdę jeżeli ktoś chce, to i tak niech nie idzie. Szkoda, szkoda czasu. Szkoda czasu. Szkoda, czasu. szkoda, czasu. szkoda okay. energii. E, nie, gdyby wybory miały coś zmienić, to by dział... To by było <śmiech> nie, nie, nie. nie, nie. O, osobiście <śmiech> uważam, że przy naszej obecnej ordynacji głosowanie nie ma sensu. Jest to legitymizowanie władzy, która na, na obywatela pluje. Amen. Nie, nie, nie Amen, bo o tym myślę, że jeszcze przed swoimi wyborami warto będzie e, więcej powiedzieć, ale to tak na teraz to nie. Okej, okay. to, to była hergatka. Ja jestem Czektul. Ja generał. I do usłyszenia za następny razem. <laughs>